Program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAP+. Oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ma niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Żołnierz z polskiego kontyngentu wojskowego Unifil został ranny podczas patrolu w Libanie. Nasi wojskowi natknęli się na minę pułapkę. Eksplodowała w pobliżu jednego z pojazdów. Poszkodowany to podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy. Zdrowiu żołnierza nie zagraża jednak niebezpieczeństwo, powiedział w TVP Info rzecznik dowództwa operacyjnego Rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Kilka szwów na głowie. Żołnierz przez cały czas był przytomny, nie stracił świadomości. Czuje się dobrze na własną prośbę. To on powiadomił najbliższych o tym incydencie. Dowództwo przekazało również, że wszyscy uczestnicy patrolu zostali wsparciem psychologicznym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Rejon bint gdzie doszło do zdarzenia, jest w ostatnich dniach regularnym polem bitwy między Hezbollahem a Izraelem, którego armia dokonuje inwazji na południowy Liban.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 Wcześniej prezydent wziął udział w konferencji amerykańskich konserwatystów SIPAC Podczas wystąpienia przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Karol Nawrocki odwiedził też w Teksasie zakłady produkujące myśliwce F-35. Wczoraj wszedł w życie, we wtorek możemy zobaczyć jego skutki. Pakiet paliwowy CPN już obowiązuje. Zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa oraz wprowadza mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Europoseł PSL Krzysztof Hetman wyjaśnia, że potrzeba trochę czasu, aby wdrożyć ustawę. Trzeba dostosować w tej chwili system w Polsce do tego, co uchwalił Sejm, do tej decyzji, którą podjął rząd. Potrzeba na to kilka godzin, dlatego najprawdopodobniej te ceny paliw spadną we wtorek. Decyzja rządu o obniżce podatków zawartych w cenie paliw jest spóźniona, uważa Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Ten zabieg jest zdecydowanie spóźniony ze strony rządu i Donalda Tuska. Prawie miesiąc opóźnienia, wydrenowanie z kieszeni Polaków 2 miliardów złotych. Jest to moim zdaniem zabieg taki typowo przedświąteczny, żeby Polacy za bardzo nie krytykowali rządu Donalda Tuska, tylko poczuli, że dostali jakiś prezent. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą dzięki wprowadzonym rozwiązaniom paliwa będą tańsze o złotówkę i 20 groszy na litrze. To są aktualności jedynki. Do bazyliki grobu pańskiego na mszego nie wpuszczono. Odprawił modlitwę w ogrodzie Getsemani. Łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa został zmuszony do zawrócenia przez izraelską policję. W niedzielę palmową nie odbyła się tam również tradycyjna procesja. A winna jest wojna, mówił kardynał Pizzaballa i dodał, że dziś Jezus znów płacze nad Jerozolimą. Płacze nad tym miastem, które pozostaje znakiem zarówno nadziei, jak i smutku, łaski i cierpienia. Płaczę nad tą ziemią świętą, wciąż niezdolną dostrzec daru pokoju. Płaczę za wszystkie ofiary wojny, która wydaje się nie mieć końca, za podzielone rodziny, za złamane nadzieje. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że łaciński patriarcha Jerozolim, Jerozolimy nie został wpuszczony na mszę z powodu obaw o jego bezpieczeństwo. Argumentował, że w czasie jednego z irańskich ataków fragmenty rakiety spadły bardzo blisko bazyliki grobu pańskiego. Niedzielę palmową świętowano natomiast w całej Polsce. W Katowicach tłumy wiernych przyszły do Katedry Chrystusa Króla, by święcić palmy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To jest takie rozpoczęcie świętowania już. Wprowadza nas w Wielki Tydzień, w dni, które stanowią centrum życia każdego chrześcijanina. Niedziela palmowa rozpoczyna w Kościele okres przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Trzykrotny złoty medalista olimpijski, sześciokrotny mistrz świata dwa razy kończył sezon z kryształową kulą, a trzy razy wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. To tylko część osiągnięć Kamila Stocha w jego 22-letniej karierze. Wczoraj w słoweńskiej planicy oddał swoje ostatnie skoki. A my zapytaliśmy kibiców, czym nasz mistrz powinien się teraz zająć. No myślę, że powinien zostać przy skokach, no nie? Czym zająć się dalej? No ma, ma swój klub, wspomagać wyszukiwanie nowych talentów, być przy tym. Tak jak Adam jest cały czas przy skokach, Kamil powinien zostać i być twarzą naszych skoków. Ja chciałbym, żeby kontynuował gdzieś pracę przy skokach. Nie stać nas na odpuszczanie takiego wielkiego mistrza, żeby on gdzieś przy tych skokach nie był. Pierwsze zawody Pucharu Świata Kamil Stok wygrał 23 stycznia 2011 roku w Zakopanem, a ostatnie, 39 zwycięstwo, odnotował 9 stycznia 2021 roku w Titize Neustadt. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na północnym zachodzie, na południu i południowym wschodzie miejscami opady deszczu. Na Pogórzu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna około minus 3 stopni na Pogórzu Sudeckim, od minus 2 do plus 2 na przeważającym obszarze i od 3 do 6 stopni na południowym wschodzie. W dzień będzie pochmurno z deszczem na zachodzie i południowym wschodzie, w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 2 do 13 stopni. Jedynka. Polskie Radio. Jest 10 minut po północy. Dziś poniedziałek, 30 marca, 89 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.16, zajdzie o 19.06. Dzień będzie trwał 12 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Amelia, Aniela, Dobromir i Jan. 173 lata temu urodził się Vincent van Gogh, holenderski malarz, autor m.in. słynnych Słoneczników. 83 lata temu zmarł torturowany na Pawiaku przez Niemców Jan Bytnar, pseudonim Rudy, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej, członek Szarych Szeregów. Został odbity przez grupy szturmowe w akcji pod arsenałem. Zmarł jednak w wyniku odniesionych obrażeń. Tego samego dnia zmarł Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, z, jeden z uczestników akcji odbicia Jana Bytnara, ciężko ranny w brzuch. 81 lat temu Gdańsk został wyzwolony przez wojska radzieckie i polskie. 81 lat temu również urodził się Eric Clapton, brytyjski gitarzysta i piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. 45 lat temu w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy stroną rządową i solidarnościową kończące tzw. kryzys bydgoski. 16 lat temu zmarł Krzysztof Teodor Teplic, publicysta, pisarz, krytyk filmowy i autor scenariuszy filmowych. Autopromocja Czas na decydujące starcie w grze o awans na piłkarskie mistrzostwa świata. Polska zagra w Sztokholmie ze Szwecją. 4 lata temu w Chorzowie wygraliśmy z tym rywalem i zapewniliśmy sobie awans na mundial w Katarze.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 Muzyka nocą. beginning long time ago. He saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry Yeah. beginning, in the beginning, man gave names to all the animals, in the beginning, long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail, real dirty face and a curly tail, he wasn't too Dzień Niech noc będzie z nami. Tradycyjne przywitanie z niedzielny na poniedziałek. Niemal tradycyjny skład. Kajetan i Andrzej Tłukowski, Tomek Cieślak i Paweł Siton. Można powiedzieć chłopcy. Czorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer. tej nocy zadbaliśmy o tak zwany parytet, nie, nie parytet się mówi, parytet, o parytet, o par nie, o parytet. Jak się tak zrobi, zrobi się tak z sylebami, to parytet. To w ogóle nie ma problemu wtedy yy, akcentu. Płciowym, ponieważ naszym gościem będzie gościni i to bardzo fajna gościni, to w związku z tym piosenki będą a mężczyzna. She gone with a man in a long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face Somebody said from the Bible he'd quote There was dust on the man in the long black coat Preacher was a-talking, there was a sermon he gave He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be Your guide when it's you Who must keep it satisfied It ain't easy to swallow It sticks in the throat To give her heart to the man In a long black coat There are no mistakes in life Some people say it is true sometimes You can see it that way. Well, people don't live or die, people just float. She went with a man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted, need the high. Vibration and the rumbling. First, somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing. She wrote, she gone with a bang in the long black coat. Polskie Radio, najbardziej obiektywna stacja w Polsce. Wczoraj Karol Nawrocki był na zjeździe CIPAK w Stanach Zjednoczonych i wygłosił przemówienie, przemówienie które kilkukrotnie wspominało o Donaldzie Trumpie i o tym, jak bardzo jest potrzebny Polsce i w Polsce lubiany i tak dalej. I to jest jedna wiadomość, często się pojawiała, ale wydaje mi się, że chyba za mało było no może nie tak samo istotnej, a chyba jednak bardziej istotnej na, na skalę y, amerykańską informacji, czyli to, co pod szyldem No Kings odbyło się w bardzo wielu miastach. Y, w sobotę w Stanach Zjednoczonych odbyła się trzecia już ogólnokrajowa fala manifestacji przeciwko Donaldowi Trumpowi. Według szacunków, organizatorów i mediów w wydarzeniach wzięło 8 milionów osób w ponad 3 milionach 300 tysięcy lokalizacjach. Główne hasło przeciwu to No Kings a pod hasło Democracy Not Monarchy czyli demokracja, ale nie monarchia postulat zachowania demokratycznych struktur państwa. Symbolami tej manifestacji, tych manifestacji był balon Baby Trump, flagi amerykańskie oraz uczestnicy przebrani za dinozaury i kurczaki co miało nadać Zgromadzeniem pokojowy charakter. I były pokojowe, no i to jest bardzo ważne, zachować spokój przy tak rozdrganej rozedrganej sytuacji w tak dużym kraju, przy ponad 8 milionach uczestników. To naprawdę sukces, zarówno uczestników, jak i władz służb do zachowania bezpieczeństwa. Manifestanci wyrażali sprzeciw wobec polityki zagranicznej głównie w sprawie zaangażowania się w konflikt z Iranem, działań ICE, brutalnych metod deportacji i operacji służb imigracyjnych oraz władzy prezydenckiej interpretacji immunitetu i szerokiego zakresu uprawnień głowy państwa. To było wczoraj i chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali, co się dzieje właściwie w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę będziemy mieli połączenie z Magdą Gacyk, e, która jest współpracowniczką Radia 357 e, no i wybitną dziennikarką mieszkającą w San, San Francisco w Dolinie Krzemowej. Przed nami piosenka Leonarda Coena I'm Your Man a za chwilę już Magda Gacyk. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger. Here I stand, I'm your man, if you want a boxer, I will step into the ring for you, and if you want a Wanna drive a climbing sand, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tag? The beach. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back—not by begging on his knees, or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet and I. I'm your man I'm your man i Leonard Cohen muszę powiedzieć, że bardzo ważny dla mnie utwór z przełomu Systemów z lat 90. I bardzo ważną dla mnie osobą w życiu jest nasza dzisiejsza gościnniczy i Magda Gacyk. Witam cię serdecznie. Witam również. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteś u siebie w San Francisco? Jestem u siebie w San Francisco, gdzie dzień się rozwija piękny, wiosenny. Opowiedz mi, jak, tak jak powiedziałem, dużo informacji na temat pochwał. Karolana Wroc Wrockiego wobec Donalda Trumpa. W Stanach szeroko rozumianych no, takich zachwytów nie ma. Nawet wczoraj można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Także jako radio bardzo obiektywne, również temu poświęcimy kilka chwil. Czy w Kalifornii odbywały się jakieś zloty z wiece? O tak, to, to jest właściwie pytanie retoryczne. Kalifornia jest pierwsza do, do protestowania w słusznej sprawie, a tu chyba akurat nie mamy wątpliwości, że tych spraw było sporo i one naprawdę były słuszne. Tak jak wspominałeś, ponad 3 tysiące, ponad 3100 rozmaitych demonstracji, marszów i wentów w całych Stanach Zjednoczonych plus kilkadziesiąt na całym świecie. I one wszystkie miały charakter pokojowy, aczkolwiek po raz pierwszy w Los Angeles ten pokojowy protest nie zakończył się dobrze, bo po momencie, kiedy służby porządkowe zarządziły koniec, tam część osób została i zaczęła rzucać różnymi rzeczami, w tym gazem łzawiącym 75 osób suma sumarum zostało aresztowanych. Absolutny ewenement w tej fali takiej spokojnych, powiedziałabym nawet radosnych przemarszów. Ja za każdym razem jestem. A to jestem na którymś z wydarzeń w Dolinie Krzemowej, a to jestem w San Francisco, a to jak wczoraj na plaży North Beach też w San Francisco, gdzie um, tak, tak, bo układaliśmy taki um, widoczny, z bardzo wysoka um, napis z, złożony z, um, z ludzi No Kings. Um, tam było ponad <śmiech> 5 tysięcy osób, tak? A no, Kalifor Kalif Kalifornia, proszę Państwa, jest bardzo taka um, zaangażowana społecznie, aktywistyczna, progresywna, więc to, że, że um, w Kalifornii dużo się działo, to właściwie nic nowego, ale to, że um, coraz więcej protestów, um, tak jak wczoraj, odbywało się w, w Stanach i w miejscach, um, gdzie przewagę stanowią hmm, republikanie, tacy hmm, zajadli i zaciekli, tacy z ruchu maga. To jest, hmm, to jest już nie kuriozum, to jest jakiś interesujący nowy trend. Hmm, oczywiście tym razem podczas hmm, tych hmm, protestów No Kings na główny plan wysuwała się kwestia wojny y, izraelsko-amerykańskiej z Iranem, y, bo po raz pierwszy, i to muszę powiedzieć Państwu, że, y, że jest to też ciekawy trend, nie wiem czy chwilowy, tymczasowy, czy może początek y, no, jakiejś zmiany, ale ja wśród nawet swoich znajomych widzę. Tych, tych, wojna, tych, tych słynnych Twoich znajomych, którzy przeszli na Trumpizm, tak? Tak, tak, tych słynnych znajomych, którzy przeszli na Trumpis i którzy nagle włączyli całą wstecz, proszę Państwa. Nagle okazało się, że mm, bliższa koszula ciału, że to ich dotyka bezpośrednio, że to ich rusza, bo y, wystarczy pojechać na stację benzynową, a jak wiadomo, Stany Zjednoczone stoją no tak. komunikacją samochodową i to, to jest bolesny cios. Stany Zjednoczone, mm. w Stanach Zjednoczonych powiedzmy sobie tak metaforycznie, że stacje, y, stacje benzynowe to jak y, kapliczki w, we wschodniej Polsce mniej więcej. Y, tak. I jeżeli tam dzieją się rzeczy niepokojące, to echa tych zjawisk naprawdę daleko i szeroko słychać. Oczywiście Ale jest powiedz, najdroższym stanem. Magda, bo ciekawi mnie to właśnie, co się z nimi dzieje, bo... Na innej antenie, czy właściwie w Radzie Obywatelskim, gdzie mam swoje podcasty, rozmawialiśmy i ty właśnie byłaś taka załamana, że twoi znajomi, które nigdy byś o to nie podejrzewała, yy, staliśmy się nikami Trumpa. I Ja nawet cię pytałem, czy ty sądzisz, że to jest na stałe i powiedziałaś, że raczej przegraniczną, że raczej już się to nie zmieni, a tym się nie, nie, nie dużo czasu trzeba było. Tak, to, to ja myślę, że wiesz, to jest. Dla nich to, co wydarzyło się kilka tygodni temu, czyli mm, wojna z Iranem, to było jak obuchem w głowę. Tego się nie spodziewali, bo to było absolutnie immanentną częścią ideologii MAGA, że żadnych wojen zagranicznych, że America First, a tutaj nagle okazuje się, że wcale nie, nie lokalni mieszkańcy, którym już się obrywa za tę wojnę gdzieś tam za oceanem, którzy nagle muszą za to płacić dosłownie i w przenośni. I niektórzy z nich... Ja nawet dwa dni temu miałam taką rozmowę, że osoba, która no, mówiła, że to Trump to jest najlepsze, co ekonomicznie mogło się przydarzyć kalif całym Stanom Zjednoczonym, że wreszcie, wreszcie wszystko wróci do normalności. I ta osoba powiedziała, co on robi? On jest jakimś wariatem. No właśnie, no właśnie. Bo I, I ja na... muszę Dobra, powiedzieć, że, że pokiwałam głową, bo już nie miałam sumienia powiedzieć, chociaż cisnęło się na usta, powiedzieć. No mówiliśmy, ależ mhm. przecież ostrzegaliśmy, ależ przecież było nie, cała choinka płonących lampeczek na czerwono, a nie jedna ostrzegawcza lampka. No bo jak, jak reagują, nie wiem, telewizja Fox czy właśnie miłośnicy? magii, jeśli w najbardziej drastycznym momencie, kiedy nie wiadomo, czy będzie używał piechoty, czy nie, kiedy jest milion pytań w sprawie wojny, jak można z niej wyjść i tak dalej, a on mówi, że możecie mnie pytać o moje życie seksualne, od, m, mhm. wcześniej mówi, że chcą zrobić go szachem Irańczycy. I no, jak, to, jak to jest w ogóle odbierane przez ludzi? Co, co się, o, na przykład co się mówiło na tych demonstracjach na ten temat? Przecież to no, nie jest to standardowe zachowanie dyploma, y, w głowie państwa. Znaczy, wiesz, tu trzeba, tu trzeba podzielić y, znowu ludzie i ludzie, republikanie i demokraci, a właściwie nawet jeszcze republikanie trumpiści i demokraci, bo, bo to też jest inne podejście. I um, każda z tych grup ma oczywiście swoją racjonalizację. Jeśli chodzi o demokratów, czyli um, tych, którzy no, stanowią 99% tych wszystkich protestów, no kings, to y, nic nowego. Nic nowego to są y, strasznie fajne te transparenty i znaki, ale my już łazimy z tymi samymi transparentami. Po tak, raz trze trzecie bo, było, prawda? Wydarzenie. Po raz trzeci, po raz trzeci. Ym, jeśli chodzi o Republikanów, tych z obrzeży Partii Republikańskiej, bo no, musimy pamiętać, że jądro i centrum Partii Republikańskiej to jest teraz ruch MAGA, więc oni mają trochę mniej, znacząco mniej do powiedzenia, więc oni są przerażeni. Część ruchu MAGA również krytykuje. Po raz pierwszy tak otwarcie krytykuje. Y, trochę krytykowali w, w, przy okazji akt Epstina. Y, teraz mówi się, że wojna z Iranem y, była przykrywką dla skandalu związanego z no aktami właśnie. Epstina, a teraz... Chyba trzeba będzie opublikować i odsłonić wszystko na, w tych aktach, które nie były jeszcze pokazane, żeby przykryć wojnę z Iranem. To już proszę państwa tak ironicznie, ale rzeczywiście jest, żyjemy w jakiejś takiej naprawdę... Mm, nie, ten paradoks ...paralelnej uwielbiam. rzeczywistości, tak. żeby nie powiedzieć, że żyjemy, yy, mówiąc na, wprost... Yy, w, szalony, w środku szalonego umysłu Donalda Trumpa. Magda, um, Lucky Man, <grym> nie wiem, czy to jest piosenka na te czasy, Emerson, Lake and Palmer, i potem sobie wróci, jeszcze przeciągniemy ten temat polityczny, ale obiecuję, że w drugiej godzinie mistrzyni... Opowieści o Dolinie Krzemowej, o tym co nas czeka w najbliższej przyszłości technologicznie, ale to nie jest tylko technologia, to jest technopsychosocjologia, tak bym powiedział. To po godzinie pierwszej, za kilka minut wracamy do rozmowy o znaczy zainspirowanej wczorajszym wydarzeniami. Horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. lace and feathers They made up his bed A gold covered mattress on which he was led Ooh Was. Emerson, and Palmer. Eee, chciałbym się powiedzieć, że no, e, prezydent Trump to chyba e, na dziś powiedzieć, że to Lucky Men to raczej e, nie można. Ale ja nie wiem, czy można, czy nie można, bo ja naprawdę pojęcie, Magda, że nie wiem, czy, czy my mamy w ogóle tam do niego dostęp. Eee, Czasami to ja mam wrażenie, że on w ogóle nie wie za bardzo, jeśli porusza bardzo ważne tematy, najważniejsze dla świata po prostu, że on nie wie, mhm. o czym rozmawia, że, że chyba to jest tak, jakby był po prostu, wiesz, miał bardzo dużo doradców czy takich y, na, napędzaczy tekstami i tak dalej. Czy o tym się, w, czy to jest jakiś temat w stanach artykułów? O, o tak, to, to jest nieustanny temat który, no, powiedzmy sobie szczerze, staje się coraz częstszy wraz z kolejnymi no, irracjonalnymi zachowaniami prezydenta. Ja, jak wiesz, od, od dawna mówię, że Donalda Trumpa niestety nie możemy oceniać czy analizować politycznie, musimy go analizować klinicznie, bo demencja, o której się mówi coraz więcej i to, że rzeczywiście jest szczelnie, zamk szczelnie zamknięty w tej bańce stworzonej przez swoją świtę powoduje, że, że naprawdę jest odrealniony. Jeden z takich najbardziej znanych krytyków Trumpa dziennikarz świetny zresztą New York Timesa Michael Wolff, który napisał podczas pierwszej prezydentury książkę Fire and Fury, polski tytuł chyba był jakoś podobny, o ogień i wściekłość. I naprawdę ma dużo źródeł z, ze środka tych takich insiderów. On mówi, że to wygląda tak obecnie od, od początku wojny, że przed południem włącza się Donaldowi Trumpowi, taki, bo on nie czyta, on ogląda, więc włącza mu się filmik z ostatnich wydarzeń y, na froncie. Tylko, że to są bardzo często zmontowane razem y, wybuchy na rzeczywistym froncie, połączone z jakimiś scenami w ogóle z gier komputerowych. Y, Żeby było to ciekawiej. Fikcyjne. Tak, tak. To, to, to nie jest... To... I y, y, prezydent według Michaela Wolfa ogląda to i ma naprawdę głębokie przekonanie, w tym, no, wiemy, że jest narcyzem, więc to jak gdyby jest przekonanie, które bardzo, um łatwo się zagnieżdża w, w, w jego umyśle, że my wygrywamy, że my rzeczywiście non stop wygrywamy. Tutaj mówimy jako Stany Zjednoczone. On nie ma co do tego wątpliwości, a jeżeli mam wątpliwości, to one bardzo szybko są przykrywane przez kogoś z, z jego otoczenia. I tu bardzo niebezpieczną osobą jest y, Pete Hexeth, y, szef Pentagonu i y, szef Departamentu Wojny, tak? bo teraz z Departament Obrony ponad kwartał temu został przemianowany tak. na Departament Rada, Wojny. Rada Pokoju, a Departament Wojny, tak, taki układ. Tak, tak, tak. tak. I y, Pete Hexew jest y, fanatycznym chrześcijańskim ewangelikanem, czyli y, tym, którzy, y, jednym z tych, którzy uważają, że y, taka ideol ideologia nacjonalistyczno-chrześcijańska powinna stanowić absolutne clue, Patriotyzmu. To jest ten, który um, wprowadził um, do um, armii Stanów Zjednoczonych um, naprawdę wielu um, kapelanów, którzy um, mają jak gdyby um, kazania do, um, do żołnierzy i mają ich tam oświecać, że Bóg jest z nami, że to jest. Um, Wojna, która ma błogosławieństwo Boże. I mówię tu bez żadnej hiperboli, tu nie ma absolutnie żadnej przesady. I jednocześnie przerażające są wystąpienia Pita Heksefa, znanego ym, dawniej prowadzącego telewizji Fox, znanego z ekscesów narkotykowo-alkoholowych, który wyraźnie... E, Hełpi się takim okrutnym, ym, wręcz sadystycznym podejściem do wojny. On cały czas podkreśla, że jak najwięcej przelewu krwi, jak najwięcej zabitych. On, ym, no to jest, to jest je, tak taka przerażająca rządza krwi i wojny. I on jest jednym z mm, najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, także jest na pewno jednym z tych. Ale to nieprawdopodobne, słuchaj, to jest nieprawdopodobne, bo, bo wydawałoby się, że jest, jak, jest przywódca, nie? jest prezydent i wokół niego jest dwór, który nie chce, żeby się coś zmieniło, bo stracą robotę, bo, bo będzie jakaś afera. Nie? Więc powinni dbać o to, żeby... Jakoś to wszystko szło. No ja te, I te, te wyprawki jemu, które robią, jestem w stanie to zrozumieć. Jest fatalnie, bo jest ta wojna, miało nie być wojny, maga traci swoich y, y, miłośników. I nagle się okazuje, że mimo, że miało nie być wojny, to jest facet, który nazwał się ministrem wojny. I po prostu robi takie teksty, jak mówisz, no to ja nie słyszałem, nie wiedziałem o tym. Czyli po prostu, że jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy to na pewno idzie w kierunku wojny, nie, czy nie, to jest y, y, pan y, Hekset, który po prostu y, mówi, że tak, że krew, że zabijać, że walczyć, że... Mhm. To po prostu no, no jest wyjątkowo nierozsądne, tak bym powiedział nierozsądne, ale czy ludzkość, jak popatrzymy na historię, bardzo często zachowywała się rozsądnie i racjonalnie. Ja często powtarzam to powiedzenie, tak naprawdę niewiadomej proweniencji, różnym osobom jest przepisywane, że historia jest świetną nauczycielką, ale ma fatalnych uczniów. I to, co się dzieje teraz, ja osobiście, patrząc i słuchając, Hekseta, mam takie skojarzenia z krucjatami, bo to jest wojna obudowana w tą um, nacjonalistyczno-chrześcijańską ideologię, gdzie Donald Trump jest prorokiem. Mm nieustannie jest tym prorokiem, no bo y, tak, tak na pewno wszyscy z Państwa widzieli to No właśnie, właśnie, tak, gdzie siedzi przy stole. Tak. Mhm. tak, kiedy siedzi przy stole i nakładają na niego ręce. Co to było w mhm. ogóle? To, to jest część tego rytu, tych... Y, y, y, ewangelikanów, tak? chrześcijańskich ewangelikanów, y, którzy należą do m, te, tego odłamu pentekostalnego, czyli tego, gdzie ruchy charyzmatyczne, y, gdzie wszelkie glasolalia, czyli mówienie językami, transe, y, stygmaty, charyzmaty są na początku dziennym. Więc ten mistycyzm, y, przekłada się w tej chwili na biały dom, czy próbuje się przekładać na biały dom. A jak wiadomo, no, nie podważa się w żaden sposób mistycznych doświadczeń czy mistycznych objawień. Także łatwo, łatwo takimi rzeczami sterować. A jak to jest w mediach przedstawiane? Czy Jaka jest granica racji stanu? Granica, bo ja nie mówię o powadze, o tym, co rozmawialiśmy, yy, yy, czy to jest yy, choroba, czy nie, ale no, mimo wszystko jest państwo, tak? Yy, I na jego czele stoi yy, człowiek, no, który, jak powiedziałeś, można by to yy, klinicznie rozpatrywać, ale reszta no, też jest, jest, jest dziwna. I ja nie mówię o demokratach, ja mówię o, o takich. no. W prawdziwych patriotach, ludziach, no, no, co, co, jakie rady, czy w ogóle co, jakie pytania, czy jaki, jakie, jakie rozważania się pojawiają na, na temat stanu państwa, nie na temat prezydenta? E, nie ma racji stanu. Ja inaczej tego nie mogę określić. E, Donald Trump ma w tej chwili ponad 300 nakazów sądowych, e, które ignoruje i lekceważy w różnych sprawach dotyczących różnych jego dyrektyw, które były podważone przez sądy um, stanowe lub federalne i były werdykty i były um, decyzje sędziów i praktycznie, nie chcę powiedzieć, że 100%, ale około 95% z tych um, nakazów jest ignorowana przez prezydenta, który no, zmierza dziarskim krokiem do autorytaryzmu takiego, tej monarchii absolutnej w wersji e, tego e, teoretyka ruchu Maga, Jarwina, który no, który, który uważał, że, że czas na to, by Ameryka stała się monarchią monarchią taką nowoczesną, zarządzaną w stylu korporacji. No, tak? to, robi sobie to kłopot, kiedyś bo... Myśmy, kiedyś, hmm. pamiętasz, rozmawialiśmy dawno między sobą hmm. o tym właśnie, że, że jest taka teoria. Na on czas wydawała się absurdalna i nierealna i bardzo długo... Hmm, Nikt w nie wierzył, a okazało się, że można ją wdrożyć bardzo szybko. No ale jednocześnie działanie na, na to, żeby e, połówkowe e, wybory, które jesienią będą e, zostały przegrane przez republikanów są tak duże z, ze strony e, m, Trumpa i Hekseta, że, że jednocześnie od, oddala się ta wizja. Y -y. Y -y. Na koniec tego wejś wejścia króciutko, bo widzę jakieś szaleństwo w oczach no, jedynego chyba rozsądnego w miarę człowieka y y tutaj, czyli y y -y. Y sekretarza stanu Marco Rubio, y który po prostu chyba, chyba <ścoughs> nie, nie ma pojęcia jak się skończy sprawa Iranu, prosi Europę o jakąś pomoc, ale sam wie, że jej nie dostanie. Jakie czy nie uważasz, że to jakieś jakaś tragiczna postać taka szekspirowska? my przepisujemy mu y, rzeczywiście y, takie tak y, takie y, Ty nie sz, wiesz, te sznyty szekspirowskie. natomiast y, powie, jeśli pytasz o moją opinię tak na tle całej tej przedziwnej menażerii różnych ludzi bez doświadczeń jakichkolwiek często politycznych czy eksperckich. Marco Rubio wydaje się najsensowniejszy, naj, najsensowniejszy. Gdyby go postawić w grupie ludzi sensownych, to bardzo szybko by się okazało, że, że jest wyjątkiem niechlubnym wyjątkiem. On po prostu na tle ich wszystkich y, wydaje się sensowny. Rozumiem. To dziękuję Ci bardzo. Po pierwsze rozmawiamy o tematach już niepolitycznych. Teraz naszym tematem głównym był Donald Trump, czyli osoba, y, o której trzykrotnie prezydent Nawrocki mówił jak jest wspaniałą osoba.